Witajcie w czwartym odcinku programu Osiem Gatek. Audycję prowadzi Krzysztof Włodek. Dzisiaj słów kilka o nowych banknotach, drugiej ruinie, w którą popadają Pompeje oraz o świeżym, wprost salikinowej filmie Kamienie na szaniec. Zapraszam. Już za niecały miesiąc będziemy mogli natknąć się na nowe banknoty. Zostaną one wprowadzone przez Narodowy Bank Polski 7 kwietnia. Z widocznych zmian zniknie podpis Hanny Gronkiewicz-Walc na rzecz Marka Belki. Znak wodny zostanie naniesiony na niezadrukowane pole, a korona w owalu będzie w okazałości widoczna tylko pod światło. Na 10 i 20 złotówkach znajdziemy pasy opalizujące, a na wyższych nominałach specjalny emblemat. Oprócz powyższych zastosowane zostaną zabezpieczenia, o których będą wiedziały tylko odpowiedzialne organa i pracownicy banków. Pompeje się starzeją. Dokładniej? Rozpadają. Niemal każdego dnia zawala się kolejny fragment ruin starożytnego miasta. Unia Europejska wysygnowała 70 milionów euro, aby ochronić zabytek. Teraz zwraca się do włoskich władz o wzmożenie jego konserwacji. Pompeje, raz zniszczone przez wybuch wulkanu Wezuwiusza w 79 roku naszej ery, obecnie po raz wtóry zmagają się z zagrożeniem. Pytanie, jaki los będzie tego miejsca. Współcześnie odwiedza je około 3 miliony turystów rocznie. Problem w tym, że mury rozpadają się szybciej niż przebiega konserwacja. W ubiegły piątek, czyli 7 marca, wszedł na ekrany film Kamienie na Szaniec, Chyba nie ma osoby, która nie kojarzy Rudego, z Zośkę czy Alka. Są to postacie, które przeszły już do historii, dosłownie. W rolę tych filmowych postaci wcieli się kolejno Tomasz Ziętek, Marcel Sabat i Kamil Szeptycki. W obsadzie spotkamy również Wojciecha Zielińskiego, Andrzeja Chyre, Krzysztofa Globisza, Małgorzatę Koleśnik czy Sandrę Staniszewską. Film Roberta Glińskiego zapowiada się bardzo ciekawie. Na film Filmwebie na obecną chwilę ma ocenę 7,3 na 10 punktów. Sam jeszcze nie byłem na tym filmie, ale z ciekawością zobaczę jak on wypadł. Oczywiście pojawiają się też negatywne głosy co do tej ekranizacji i tak na przykład niektórzy sądzą, że na ekranie było za mało scen związanych z samym Alkiem. Przez co po prostu nie w pełni odzwierciedla opowiadaną historię. To na tyle w dzisiejszych ośmiu gadkach, no i do zobaczenia już jutro.